Przeczytajmy do naszego cotygodniowego rozważania Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział od pierwszego wiersza. Przeczytajmy do 27 łącznie. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób, i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali, i rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę.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 Chciał jeszcze kilka słów do tego poprzedniego urywku Słowa Bożego. Jest takie słowo, dziewczynko wstań i powrócił duch jej i zaraz stała, a on polecił, aby jej dano jeść. Chodzi mi o to, dano jeść. Też i w dziejach apostolskich, kiedy Pios chrzesił Dorcas. jest napisane a on podniósł jej rękę i podniósł ją przywoławszy za świętych i wdowy pokazał ją żywą tutaj jest e, aby jej dano jeść przychodzi mi na myśl taka sytuacja, że właśnie jak bardzo młodych bardzo wiele młodych serc jest nienakarmionych e, tym słowem jakże wielu potrzebuje właśnie nakarmienia i to polecenie Pana Jezusa, aby jej dano jeść, mówi właśnie o tym duchowym, duchowym zwrocie i do nas, jeżeli on, Pan Jezus zwrócił się do rodziców to też i rodzice mają te dzieci karmić tym co dobre tym co duchowe i nie karmić im je tym światem i tymi rzeczami tego świata, bo to nie jest dobre i to nie daje wzrostu, ale to właśnie, co jest dobre i duchowe. Oni zaś wpadli w osłupienie jej, jej rodzice, a On zaś przekazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Widzimy, jakże Bóg działa w różny sposób i On czyni, co zechce i y, nie bądźmy zdania, że y, Pan Jezus czegoś nie może. On może wszystko, tylko my y, swoją ufność bardziej pokładamy w naszym ciele i w, naszym, w naszych rozwiązaniach niż tym, żeby się stała wola Boża. Niż z, z tym, żeby właśnie co nas spotyka że to jest od Boga wiele razy myślimy, że coś złego się wydarzyło ale to zawsze tak nie jest i na to możemy przeczytać Ewangelię Jana 9 rozdział drugi wiersz zapytali go uczniowie jego mówiąc mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego że się ślepym urodził i też można by było zadać dla Jaira pytanie, dlaczego jego córeczka zmarła, w czym zgrzeszył, co źle uczynił. Ale Pan Jezus odpowiedział na to pytanie uczniów, nikt nie zgrzeszył tutaj. Odpowiedział Jezus, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Pan Jezus był w tym czasie i przez swoje bycie na, na, na tej ziemi pokazał wyraźnie, że ma moc wskrzeszać, dlatego że nawet ci, którzy jak tu jest napisane nie płaczy, nie umarł, ale śpi pokazuje nam, że dla Niego właśnie wszyscy żyją, że dla Boga wszyscy żyją On jest Bogiem Abrahama Jakuba nie, Izaaka, i Jakuba. Dla niego po prostu wszyscy żyją, i ta dziewczynka też wtedy dla niego żyła, ale oczywiście dla nas tak nie jest. Tutaj do tego fragmentu, który jeszcze Ludwik rozpatrywał, niektórzy komentatorzy dopatrują się takiego obrazowego odniesienia do Izraela, gdzie rodzice wskazują na starego Izraela, natomiast ta dziewczynka na Izraela w czasie, gdy będzie, będzie wzbudzony, obudzony w czasie ostatecznym. I tego Izraela też prorocza oglądamy w objawieniu Jana, 12 rozdział. I tutaj jest to ta niewiasta, która jest zdala od węża na pustyni karmiona. I czternasty werset też zawiera w sobie odniesienie do tego, żeby jej dać jeść. I dano niewiście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią. Przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I też tutaj właśnie jest taka jak gdyby analogia. 9. rozdział, pierwszy werset. I zwoławszy 12 dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Widzimy tutaj bardzo istotną informację, że to Pan Jezus jest tym, który dysponuje mocą. On może dać tę moc komu chce. I tu widzimy, że dał im. To nie była moc pochodząca od uczniów, to nie była moc, którą oni w jakiś sposób sobie wypracowali. Musieli ją zupełnie, w zupełnie sposób bezpośredni od Pana otrzymać. Na podstawie Jego suwerennej decyzji. Widzimy, że jednym z tych, którzy otrzymali tą moc, był Jan, który leżał na sercu Pana Jezusa. Jednym z nich był Piotr, który był znany z gorliwości dla Pana. Ale również, skoro pada liczba 12, to również był tutaj Judasz, który wydał Pana Jezusa. I oni wszyscy otrzymali tę moc. Otrzymali moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Skoro w tamtym czasie moc do uzdrawiania chorób i władza nad wszystkimi demonami była przekazana Niezależnie od tego stanu duchowego tychże, którzy mieli wykonywać to poselstwo, to, to pokazuje nam pewną regułę. To, że ktoś jest obdarowany, nie znaczy, że jest od Pana. To, że ktoś jest obdarowany, nie znaczy, że w sercu miłuje Pana Jezusa. To, że ktoś jest obdarowany przez Boga, wcale nie znaczy, że jest wobec Pana szczery. Judasz cały czas miał złe myśli i cały czas był wrogo nastawiony do Pana Jezusa Chrystusa, a zewnętrznie wykonywał tą pracę i był nie do odróżnienia z takiego zewnętrznego, powierzchownego oglądu od Piotra, od Jana i od Andrzeja i od innych z dwunastu, których znamy jako tych, którzy miłowali Pana rzeczywiście. Przygnęliśmy się nastanęło odnośnie tego, że Pan nakazał, aby dać jeść tej dziewczynce. Taka bardzo zwyczajna, to znaczy, że to oznaczało, że ona tak po prostu wróciła do normalnego życia że nie leżała w jakimś letargu, półprzytomna czy nieprzytomna czy jakaś zjawa, czy duch była to, normalnie wróciła do życia i po prostu jadła czyli świadczyło to o tym, że wróciła do tego stanu, jakim była poprzednio, więc myślę sobie że to także ma takie bardzo praktyczne znaczenie teraz widzimy naszego Pana, który rozsyła Uczniów i dał im moc i władzę nad złymi duchami. Pan jest mocą i też Pan tej mocy udziela. Dlatego chrześcijaństwo jest czymś nadprzyrodzonym. Nie jest kwestią tylko przynależności do pewnej grupy ani też jakiejś kultury chrześcijańskiej, że zostało się wychowanym w jakimś kręgu. To wszystko ma jakieś tam swoje znaczenie, ale przede wszystkim chrześcijaństwo to jest więź z istotą nadprzyrodzoną. I myśmy uwierzyli w Tego, którego nie widzimy, ale który jest. I również otrzymaliśmy od Niego Ducha, którego nie widzimy, ale ten duch nas jest. I także jako wierzący czynimy rzeczy, których byśmy normalnie nie robili, gdybyśmy tego ducha nie mieli. E, tutaj akurat jest ta wyjątkowa moc e, e, czynienia cudów. E, myślę, że tak z grubsza można by powiedzieć, że przez pierwsze dwa i pół tysiąca lat ani jeden człowiek nie uczynił żadnego cudu. Mam na myśli, począwszy od stworzenia. E, ani Abraham, ani Izak, ani Jakub czy Henoch, chociaż był oczywiście zabrany bez śmierci do nieba żaden z nich nie czynił cudów dopiero za czasów Mojżesza te cuda się zaczęły później Jozue też czynił cuda później około 700 lat aż do Eliasza i Elizeusza którzy dokonywali cudów też jest to ciekawe, że akurat te cuda były czynione w Izraelu, a nie na przykład w Judzie, czyli na północy, a nie, na, nie w Judzie, gdzie była świątynia i zakon. Czyli to było przede wszystkim świadectwo dla tych, którzy odeszli od Boga. I później, znowu dłuższa przerwa, kilkaset lat, ponad 700, aż do czasu Pana Jezusa, który te cuda czynił. I też jest powiedziane u proroka Izajasza o Panu Jezusie Książę Pokoju cudowny. Czyli była zapowiedź tego, że On miał czynić cuda. I tak rzeczywiście był. I później też ktoś to powiedział, czy ten, który przyjdzie, ma dokona więcej cudów niż ten. To było potwierdzenie, że on rzeczywiście jest tym, który przyszedł od Boga. Oczywiście apostołowie czynili, czynili cuda, choć przecież nie zawsze i wszędzie. Apostoł Paweł, który nawet wskrzesił Eutychusa, to chorego Trofima zostawił w Efezie. I albo Tymuteuszowi zalecał medyczne działanie. Nie mówił móc się, żeby Cię Bóg uzdrowił. Miał pewną dolegliwość i z tym musiał żyć. Czy Jan, który przecież był apostołem, modlił się, czy modlił się za Gajusa, żeby jego ciało miało się dobrze? Co czytamy w liście Jana? Jest też i, przypomina mi się też i kiedyś taka ewangelizacja, czy pseudo-ewangelizacja, na której byłem w Wieruszowie. To była jakaś grupa zielonoświątkowa, która. To prowadziła i tam padło takie zdanie, że wszyscy mogą uzdrawiać. Czy wszyscy wszystkim jest to dane. Ja potem sprawdziłem to w Biblii, czy rzeczywiście tak jest, chciałem to przeczytać z pierwszego listu do Koryntian 12 rozdział, 28 wiersz jest powiedziane, że Bóg ustanowił w kościele, i tu w środku jest dary uzdrawiania, czy wcześniej moc czynienia cudów. Ale potem w 29 wiersze, wierszu jest powiedziane pod koniec, czy wszyscy mają moc czynienia cudów? To pytanie oczywiście postawione jest w ten sposób, że wynika z tego, że nie. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Oczywiście to pytanie sugeruje, czy. Wskazuje na to, że nie wszyscy, a więc jest to fałszywe, jeśli ktoś mówi, że wszystkim dana jest ta moc. To jest nieprawda. Biblia tego nie mówi. I faktem jest, że w obecnym czasie tego rodzaju cuda, na ogół rzecz biorąc, musimy powiedzieć, nie zdarzają się choć byłbym też bardzo ostrożny i myślę, że tutaj nie można tego kategorycznie powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby się działy. Bóg czyni, działy. co zechce. Proszę? Żeby się nie działy. Żeby się nie działy, tak. Jest to... Bóg czyni, co zechce. Natomiast jest też takie zdanie w liście do hebrajczyków, drugi rozdział, trzeci wiersz, właściwie troszkę dalej, czwarty wiersz, Chodzi o to zbawienie, które się stało w związku z przyjściem Pana Jezusa. Czwarty wiersz mówi, a Bóg poręczył je, czyli to zbawienie, również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. A więc przede wszystkim cuda miały to znaczenie, żeby zapieczętować czy potwierdzić to, co się działo, to, co Pan Jezus nauczał, było potwierdzane przez cuda. Również apostołowie głosili i uzdrawiali. Te uzdrawiania miały potwierdzić to, co jest mówione. Było to po prostu takie wzmocnienie tego przekazu. Więc nie, nie tyle chodzi o to, żeby wszyscy zawsze byli zdrowi, czy żeby wszyscy zawsze byli wskrzeszeni. Chodzi o to, żeby pokazać Bóg jest mocą. To, co teraz mówimy, jest od Boga. Wierzcie w to. I taki też, takie też mieli zadanie apostołowie, idąc, kiedy mieli tę moc, jak jest powiedziane w X rozdziale, w XIX wierszu, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, to jest Ewangelia Łukasza, i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Czyli Bóg dał im moc do tego, aby szli i głosili coś, co normalnie człowiekowi nie było dane cuda znowu pojawią się w czasach wielkiego ucisku, o czym też czytamy w objawieniu 11 rozdziale, kiedy ci dwaj będą mieli moc taką jak Mojżesz i taką jak Eliasz, wykonywania cudów i też rażenia śmiercią, tak jak to Eliasz też czyni. I Bo widzimy tu zaraz w następnym wierszu, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Więc te dwie rzeczy miały iść razem. W do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 22 wiersz, mamy napisane. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają. I tutaj z Ewangelii Łukasza widzimy, że to czego się Żydzi domagali, to dostali, ale dalszą ich odpowiedzialnością jest, co z tym zrobili. 23 wiersz e, listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, mówi: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów w prawdzie zgorszenie. I właśnie. Drugi wiersz Ewangelii Łukasza mówi nam o tym, że oni mieli tak naprawdę głosić Królestwo Boże. I teraz, czy byli gotowi rzeczywiście przyjąć to zgorszenie krzyża? Czy byli gotowi? No, widzimy, że nie do końca. To, czego się domagali, tak naprawdę stało się ich sidłem i o to się potknęli. Jezus zwołał dwunastu i dał im moc widzimy, że Pan nie, nie czyni niczego tak może powiedzieć stronniczo nie czyni ukradkiem on przekazuje wszystkim, znaczy dwunastu to znaczy wszystkim apostołom i oczywiście wszystkim którzy byli razem z nim z nimi bo 12 nam obrazuje właśnie tą kompletną liczbę reprezentantów ludzi na ziemi jest to mieli apostołowie mieli wielką odpowiedzialność kiedy dostali do moc ale też i widzimy, że jakby stosunek do, do Boga, czy jej chodzenie z Panem Jezusem yy, nie zmieniło się za dużo. Bo Piotr dalej był taki, może powiedzieć, pobudliwy i dalej opierał się właściwie na swoim własnym yy, możliwościach i swojej własnej mocy, jaką w sobie miał. I nie zmieniło go to. Także widzimy, jeśli chodzi o o życie, o zmianę naszą i myślimy, że poprzez cuda, czy poprzez uzdrawianie e, zmieni się nasza, e, nasza bliskość z Panem Jezusem, to nieprawda. Ale na pewno się zmieni to, co jest napisane. By się zmieniło, jeśli e, byśmy zastosowali wiersze tego rozdziału od 23 do 27. Że jeśli te, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierz brzeże krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. To jest szkoła uczniostwa chodzenia za Panem. Nie to, że umiemy czynić cuda, nie to, że uzdrawiamy, nie to, że doznajemy może być jakiegoś, jakiejś mocy, ale właśnie yy, Pan Jezus też w 22 wierszu tego rozdziału powiedział Syn Człowieczy musi wiele wycierpać i musi być odrzucony przez starszych arcytokłanów i uczonych w Piśmie. Musi być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni tego nie rozumieli i nie przyjmowali, a Pan Jezus właśnie im o tym mówił, że to jest droga chodzenia z Bogiem. Ale Pan Jezus po to dał te cuda, bo widzimy w siódmym wierszu tego rozdziału jest napisane i usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim co się działo i był zaniepokojony widzimy, że Bóg w różny sposób chce dotrzeć do ludzi niezbawionych chce im pokazać, że jest prawdziwy Bóg, że przyszedł Zbawiciel a mimo to i tak go odrzucili i własnoręcznie go ukrzyżowali możemy tak powiedzieć w białych rękawiczkach i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Czas ten przeminął. Byli apostołowie i nie ma ich. Ale pozostało Słowo Boże, które, które się wypełnia. I my też jesteśmy posłani bo Słowo Boże, które do nas się dotyczy, bo ktoś by mógłby powiedzieć, apostołowie byli, nie ma ich. Oni dostali mocy, my nie. Ale dzieje, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy wiersz nam mówi... Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Także tamta zapowiedź, czy tamta dotyczyła wszystkich, którzy tam byli zebrani i tak samo i dotyczy i nas. I apostoł Paweł też nam przekazywał, abyśmy Ewangelię głosili i opowiadali. trzeciego. Widzimy wskazanie Pana, żeby się nie przygotowywać na drogę. Normalnie jest tak, że kiedy gdzieś wyjeżdżamy, to mamy na pewno odpowiedni zapas ubrań, jedzenia, pieniędzy i tak dalej. Proszę. Na pewno jesteśmy, mamy z już omówione, gdzie będziemy, o której godzinie, ktoś na nas czeka i tak dalej. To widzimy, że nic z tych rzeczy nie było, a wręcz było zalecenie, żeby niczego nie zabierać. Apostoł Paweł pisze do Rzymian, że wy mnie wyprawicie do Hiszpanii. Oczywiście to wymagało jakiegoś przygotowania. Ale widzimy na początku, kiedy uczniowie chodzili z Panem, było to wskazanie. Pytanie jest dlaczego? Jaki to miało sens? niewątpliwie wyjście z niczym po prostu tylko to, co się ma na sobie to musiało wymagać wiary to znaczy nie mam ani pieniędzy ani ubrania ze sobą drugiego ani jakiegoś zapasu chleba to znaczy, że wierzę, że Bóg mi to da że tam, gdzie dojdę spotkam kogoś, kto mnie przyjmie na nocleg kogoś, kto da mi ten chleb Potem znowu pójdę dalej i wierzę, że w cudowny sposób Bóg da mi to, co jest potrzebne. To nie jest łatwe. Myślę, że w naszym życiu mieliśmy takie sytuacje, kiedy nie mieliśmy tego, czego potrzeba, a Bóg w jakiś cudowny sposób nagle akurat tak, tak się to ułożyło, że ten właściwy człowiek, czy właściwa rzecz znalazła się. Myślę, że doświadczyliśmy tego, że Bóg rzeczywiście potrafi dać nam to, czego potrzebujemy w odpowiednim momencie. I to znaczy, że musieli doświadczyć po prostu tego, tej Bożej troski o nich. To był taki pewien wzrost duchowy, taki skok, można powiedzieć, z zaufaniem, że jednak ten spadochron się otworzy. Choć wiemy też i z innego fragmentu, że Pan Jezus mówi, że kto nie ma miecza, niech sobie kupi. Teraz weźcie. Nie pamiętam dokładnie, w, którym, w której Ewangelii to jest, ale jest taki fragment. I to było już pod koniec służby, że jednak kiedy zbliżał się ten trudniejszy czas, po prostu mieli jednak być przygotowani. Myślę, że w naszym życiu i jedno i drugie wchodzi w grę. Z jednej strony zaufanie do Pana, z drugiej strony jakieś przygotowanie. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę nad ten pierwszy wiersz i władzę nad wszystkimi demonami. I dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami. I moc uzdrowienia chorób. E, tu możemy wyraźnie widzieć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. I że dzisiejsi ludzie, którzy są w mocy są w jakiejś władzy szatana, w jakimś opętaniu, w jakimś zniewoleniu. Szukają pomocy u różnych lekarzy. Już było to właśnie rozważane przy okazji wcześniejszych wierszy z ósmego rozdziału. Kiedy była mowa o tym uzdrowieniu opętanego z tej krainy grezańczyków to mogliśmy już to też obserwować, ale właśnie powinni się zwrócić do Pana Jezusa i możemy być szczęśliwymi osobami, że właśnie On nas od tego wszystkiego uwolnił. Że nie musimy służyć jakimś demonom, jakimś rzeczom, które Prowadzą nas w złym kierunku, ale możemy oprzeć się na żywym Bogu, na tej światłości, która przenika nasze serca, nasze sumienia, nasze umysły. Ten pierwszy Koryntian 12:29 jest oddany u nas czy wszyscy i dosyć dużo tłumaczeń ma faktycznie czy wszyscy. Natomiast tam nie ma pytania czy, tylko zaczyna się od zaprzeczenia i to dosyć silnego. To co u nas jest jako czy, to jest po prostu nie tam jest takie greckie słowo me, mi. I ono po prostu oznacza silne zaprzeczenie. A na końcu zdania nie ma znaku zapytania w greckim. Czyli nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, nie wszyscy mają moc czynienia cudów. I Dosyć ciekawe, bo większość polskich tłumaczeń jednak poszła w stronę pytajnika 3. Natomiast w angielskich przekładach już jest tak bardziej zróżnicowane. Teraz patrzymy na Łukasza 9, drugi werset. I posłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali. Ta misja też jest opisana równolegle, między innymi w Mateusza 10 rozdział. I tu kontekst pokazuje, że to jest tylko dla żydów, co pokazuje 10:5, tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: "Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie". I też 23. werset, znaczy szósty też i wiele innych. Ale 23 werset pokazuje, że ta misja nie będzie skończona, bo jest powiedziane, gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Więc to jest od razu takie poselstwo, które Pan Jezus od razu powiedział, że nie zostanie zrealizowane. Ma być realizowane przez Żydów, dla Żydów. I dwudziesty drugi werset zawiera słynne słowa, które są wyrywane z kontekstu, bo jest Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zwolennicy teorii o utracalności zbawienia wyrywają ten, ten werset z kontekstu i mówią, że jest mowa o utracie zbawienia. Nie, tu jest mowa do Żydów, którzy w czasie właśnie tego głoszenia wytrwają do momentu przyjścia Syna Człowieczego. i Jak Syn Człowieczy przyjdzie, będą faktycznie wyratowani z tejże opresji, prześladowania. Bo słowo uratowanie, zbawienie, nie tylko zawsze dotyczy zbawienia wiecznego od piekła i zbawienia do nieba, tylko tutaj w tym przypadku znaczy zwykłe wyratowanie z tego, z tej opresji, z tego ucisku. Więc widzimy, byli wysłani, aby Izraelowi głosili Królestwo Boże i aby uzdrawiali. Jak widzieliśmy, to uzdrawianie miało być znakiem widzialnym dla tych, którzy nie uwierzyli, bo to miał być taki dodatkowy element, który Pokazywał im, że nie mają żadnych postaw, żeby odrzucić poselstwo, aby bardziej świadomie było pewne, że wiedzą, co robią, odrzucając Syna Bożego, aby nie było nic ku usprawiedliwieniu z ich strony, że nie wiedzieli. Byszek jeszcze wyraził tą myśl z 10 rozdziału 19 wiersza. Chciałbym pójść do 20 wiersza, w którym jest napisane Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Właśnie to jest naszą radością. Nie to, że moglibyśmy wyganiać demony i tak dalej, ale to, że naprawdę jesteśmy w niebie zapisani, nasze imiona są. I... Tak naprawdę w tym możemy mieć odpocznienie. Nie musimy nawet szukać niczego więcej, żadnych dodatków. Wystarczy nam zapisane Słowo Boże i to, że mamy pewne zbawienia. Jezusowa silna dłoni. 140. Oh uh -huh. czemu uh, no. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą łaskę, którą na obfitości udzielasz. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy teraz zajmować się Twoim Słowem, że mogliśmy nad nim rozmyślać, że Ty darujesz nam te wskazówki w tym Słowie, i że tak jak wtedy posłałeś tych Dwunastu, tak i dzisiaj pragniesz nas posyłać, abyśmy. Głosili tą Ewangelię, tą chwałą, którą Ty masz, i abyśmy byli Twoimi uczniami, daruj, Panie Jezu, abyśmy to czynili z wielką gorliwością, z oddaniem nie w poczuciu jakiejś krzywdy, jakiejś. Nie chęci, ale właśnie z tymi wdzięcznymi sercami, z tymi sercami kochającymi tych, którzy potrzebują tego zbawienia, którzy nie słyszeli o żywym i prawdziwym Bogu, o przebaczeniu darmo z łaski, którzy nie słyszeli tej prawdziwej Ewangelii, abyśmy w pełni świadomi, że oni idą na wieczne zatracenie, głosili im, opowiadali, ale też daruj, abyśmy swoje życie nie zaprzeczali temu, że jesteśmy dziećmi chrystusowymi, ale że jesteśmy dziećmi szczęśliwymi, wybranymi, prowadzonymi przez Ducha Bożego. Jeszcze raz polecamy też Panie Jezu życie Janka. Daruj go tej całej rodzinie i wszystkim nam. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję za to, że wydałeś nam swego ducha, wydałeś nam swoją moc. Tak, abyśmy nie żyli w strachu, czyli w zątpieniu, ale byśmy mieli tego mocy, Mądrości, zdrowego umysłu. Dziękujemy Tobie, że właśnie dałeś nam siłę, aby żyć w tym świecie. Aby też to, co Twoje, to, co duchowe, było widoczne w nas. Dziękujemy Tobie za to spotkanie, kiedy mogliśmy odczuć Twoją obecność i Twoją łaskę. Za to, jeśli będzie, Paweł. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę mi Ci też dziękować za to, że uwierzyliśmy nie przez jakieś wspaniałe cuda i znaki, ale przez proste głoszenie. Chcę mi Ci za to dziękować, że to właśnie na tym prostym głoszeniu waliliśmy swoją garę i to właśnie Ty sobie odebrałeś chwałę z tego, nie my, Panie Jezu, nie nasze cudowne rzeczy, ale to Przemożna Ręka Boża nas wyradowała. Dziękujemy Ci za to, że pokazujesz nam też, że Ty jesteś Bogiem suwerenny i też działasz nawet w tych czasach. I w tych czasach, że tu Grzeszników. Dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Amen. Stwierdzić, że jeśli Bóg pozwoli, to chciałby e, przyjechać w tym oznaczonym terminie, najprawdopodobniej z żoną. E, Religion niestety z powodów pandemicznych e, nie może podróżować. Karat e, no, e, tak wygląda, że jest udręczony chyba tymi restrykcjami, jakie są w Niemczech i mówi, że z tęsknotą już e, chciałby być szukany. To może zostać dłużej. Tak mówiłem, że teraz Niemcy będą chętnie przyjeżdżać do Polski. Ten, to w Rosji musi być jeszcze lepiej. <gdyzieś> w Czechach nie jest ostatnio, W Czechach to jest tak gorzej niż nie To tak, wszystko jest ja mówię, że nie wiedziałem. Miałem wiem, możliwość założenia, jakby został na rozważaniu po południu, ale on będzie w stronę 17.00. Cześć, 18.00, ja, to 16.00, rano mają dobrego w tej grupie. No, Czyli no, się no, Nie ma no, no, ja so, no, my... yeah. mm -hmm. sit... no, Teraz gdzie jest wyleciał, kiedy już byłem na przykład, zamykałem drzwi.